Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Sobol i prowadzę bloga narower.com, a to jest 37. odcinek podcastu Koło Roweru. Moim gościem jest człowiek, który uwielbia rower i pewną bardzo nudną dyscyplinę sportu, która nazywa się polo. Ale ze względu na to, że potrafił je połączyć ze sobą, to wyszło z tego Bike polo, czyli coś troszkę ciekawszego, a przynajmniej mam taką nadzieję. I w tym odcinku opowiemy wam o tym, co to jest Bike polo, jak się gra i w ogóle gdzie. To chyba co, pora na intro. Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. No i trochę o Bike Polo też się dzisiaj dowiesz. Więc mam nadzieję, że masz już wciśnięte słuchawki na uszy, siedzisz na siodełku, być może już nawet przebierasz nogami i bardzo dobrze, bo zaczynamy. Więc nie wiem, czy zdążyłem to powiedzieć w intro czy nie, ale moim gościem jest Konrad Turaj. Cześć. Cześć, witam. Ym, dobra, to w takim razie zacznijmy od pierwszego pytania w ogóle. Co to jest bike polo i skąd się wzięło? Ojej. <śmiech> Nie wiem, który raz już odpowiadam na to pytanie. Zawsze, zawsze się powtarzam. No, wersji pewnie jest bardzo dużo. Myślę, że każda osoba, która gra w polo gdzieś tam <śmiech> ma jakąś swoją... Ym, no. Według mojej wiedzy no jest to dyscyplina, która powstała mniej więcej pod koniec ostatniego wieku, tak w latach 98-99 wtedy, wtedy to się zaczęło rozwijać. No i pierwszymi osobami, pierwszymi graczami w polo. Byli kurierzy rowerowi, to się wzięło w ogóle... W Wielkiej Brytanii, nie? No właśnie w, nie w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych. Okej. Okay. Na zachodnim wybrzeżu. I to się wzięło stąd, że ci kurierzy rowerowi, którzy pracowali w jednej z firm kurierskich, po prostu mieli w pewnym momencie dużo wolnego czasu i chcieli jakoś ten czas wykorzystać sensownie. Oglądałem kiedyś film o kurierach rowerowych i widziałem, że oni bardzo dużo czasu mieli, przynajmniej w tym filmie, i, i czekali mm. na zlecenia, więc jakby rozumiem skąd to się wzięło i podejrzewam, że na za zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych nie ma też zbyt wiele koni <głos> <głos> i pewnie to, to, to też ma jakiś związek. Być może, być może, chociaż e, też e, to akurat, co oni przewozili, miało związek z powstaniem tej dyscypliny, bo słyszałem, że e, akurat pierwsze takie kije do bike polo były robione z bambusa, który e, akurat ci kurierzy musieli gdzieś tam transportować. Serio? Y, kurierzy na rowerach przewozili bambusowe kije. To znaczy e, słyszałem o tym w jednym z wywiadów e, e, po prostu te, e, jednego z kugierów, którzy mm -hmm. zaczynali grać w polo. I on właśnie tak wspominał, że tamte kije były może nawet bardziej wytrzymałe niż to obecnie, tylko że on już nie pamięta jaki to był rodzaj bambusa i yy, ciężko, ciężko by było pewnie do tego wrócić. Nie, ale to jest, to jest bardzo <śmiech> ciekawe, że akurat nie przewozili bambusowe kije, bo o ile wiem, że gdzieś w, w Chinach, Szanghaju albo Hongkongu, w każdym bądź razie w tamtym rejonie świata, Bambusa używa się do robienia konstrukcji takich, mm -hmm. wiesz, szalunków przy, nie, szalunek to nie jest dobre słowo, rusztowań, rusztowań przy, tak. przy budowach, tak? No dobrze, a kiedy bike polo zaczęło się rozchodzić tak na cały świat i przywędrowało do, do Polski? Czy masz takie informacje ewentualnie, kiedy pierwszy raz kurierzy rowerowi pewnie w, w, zebrali się w Krakowie, żeby sobie pograć w bike polo? No tak, to jest w miarę świeża historia, więc tutaj... No nie, nie wiem, czy taka świeża, bo to jest parę dobrych lat, no nie? No z tego, co wiem, no to jest 7 lat do tyłu, coś takiego. Okej, okay, to 7 lat temu niektórych ludzi na świecie nie było. <laughs> no dobrze, no dobrze. Jeśli chodzi o takiego małych, sprzestrzenianie, małych takiego się polona na świecie, to... Yy, Pamiętam, że osoby, które zaczynały w ogóle wymyślać polo, grać w polo, też po pewnym czasie chciały się sprawdzić z osobami z innych miast i polo zaczęło być takim elementem imprez kurierskich. Ale to mówisz tu u nas w Polsce, tak? No mówię ogólnie, ogólnie. na razie właśnie bardziej w Stanach Zjednoczonych. I yy, yy, też właśnie dzięki tym imprezom kugierskim, dzięki temu, że to polo gdzieś tam się przewijało. Yy, po prostu inni rowerzyści, nie tylko kugierzy, zaczęli się w to bawić. I Z, kolejne się miasta. Normalni ludzie, ukać. tak? <grych> Dobra, <grych> tak. Nie, nie mam nic do kurierów, nie mam nic do kurierów rowerowych. Okej, okay, a wy zebraliście się 7 lat temu, bo ty byłeś w tym pierwszym. Nie, nie, nie, nie. właśnie z tej pierwszej ekipy tutaj akurat w Krakowie no to zostało no, kilka osób pewnie na pewno Stan Barański no jest tak, on jest taką osobą, która, która to najlepiej pamięta, także ja też z jego przekazów powiedzmy mam taką wiedzę że i też z jakichś starych zdjęć, które jeszcze gdzieś tam zostały Także no to były lata tak 2008-2009. Okej okay, i przyznam się wam wszystkim od razu, że pod adresem narower.comu kośnik 037 znajdziecie zdjęcia, ponieważ byłem na jednym z treningów chłopaków i grają oni w starym, opuszczonym basenie. I teraz właśnie stąd się że też moje następne pytanie. Od zawsze się tam zbieraliście w tym basenie? No nie, to też było tak, że to jest chyba piąte czy szóste boisko, gdzie chłopaki tutaj w Krakowie grali, z tym, że no to jest jedyne takie miejsce, gdzie udało się jakoś na dłuższy czas zostać, no i to już jest bodajże piąty sezon grania na Polfie. I to jest w ogóle strasznie klimatyczne miejsce więc serdecznie Was zapraszam, żeby odwiedzić ten adres, o którym mówiłem i obczaić sobie fotki. Jestem z nich dumny, mam nadzieję, że Wam się będą podobać. A przejdźmy do takiego mięcha, czyli jakie są zasady bike polo w ogóle i czym one się różnią od zasad takiego prawdziwego, tego pierwszego polo? No, jeśli chodzi o zasady, no to one są przede wszystkim inspirowane y, hokejem, bardziej niż takim tradycyjnym polo na koniach no mamy boisko które ma wymiary tego tak około 40 na 20 metrów no często teraz te boiska już są też większe zdarza się też grać na takich pełnowymiarowych boiskach hokejowych, które mają 60 na tam 30 mniej więcej metrów i wtedy już wchodzą już takie nawet bardziej no, dosłownie wzięte z hokeja elementy jak podział na tercje gra się wtedy nie trzech na trzech tylko czterech na czterech i jedna osoba nie może w czasie ataku wjeżdżać do tej tercji atakującej, także no to już są takie typowo hokejowe zasady Dobra, brzmi strasznie nudno, ale jeszcze nie aż tak jak piłka nożna Masz szansę się wykazać. E, dobra, to ile trwa jeden mecz i jak się to wszystko dzieli? Tak w skrócie mhm. dla ludzi, którzy się na tym nie znają. Dzień dobry, masz mnie. E, dobrze, mecz najczęściej trwa 10 minut lub do e, 5 strzelonych bramek. Czyli jeśli jedna z drużyn trafi 5 bramek, to wtedy e, mecz się kończy. E, my tutaj w Krakowie jeszcze gramy także... E, po zdobyciu pięciu bramek przez jedną z drużyn gramy złotego gola, czyli kto trafi po tych pięciu bramkach, ten wygrywa. Także to też tak jak mówię, czasem się Ale różni czekaj, czekaj, to, tak, to jest tak, że jeżeli nawet druga drużyna trafi tego złotego, to tak, oni to wtedy wygry wygrywają. Tak. No w kakowie tak to wygląda. Dobra, to no, w to jest... się raczej tego nie stosuje. To jest jednak, to się robi ciekawsze niż piłka nożna, także widzisz, że uratowały się. No i motyw jest taki, że jeździcie ubrani w, w dużą ilość ochraniaczy, ponieważ podczas bike polo można dobrze zebrać. Więc przejdźmy do kików i całego ubrania. Jak to wszystko wygląda? No jeśli chodzi o ochraniacza, to tak naprawdę... To zależy od gracza, bo w przepisach jest wymóg tylko posiadania kasku. To że Kasku z y, tymi drutami na głowie, no nie? Tak jak, jak w właśnie hokeju. Właśnie nie, nie. nie. No to nie jest y, też jakoś wpisane w zasady. Wystarczy, że to będzie kask rowerowy. No ja na przykład mam kask hokejowy, więc y, ja akurat jestem taką osobą, która woli sobie zabezpieczyć twarz. Ale niektórzy grają w ogóle tylko w samym kasku rowerowym, bez żadnych innych ochraniaczy. I nawet bym powiedział, że dużo częściej to się spotyka na takim wyższym poziomie, że właśnie gracze jakichś bardziej zaawansowanych ochraniaczy nie używają. Okej, okay, bo oni już umieją grać i nie walą sobie kijem po gębie? Czy? No, raczej, raczej to wygląda tak, że na wyższym poziomie takie większe kraksy się rzadziej zdarzają. Przynajmniej no, z moich obserwacji tak wynika. Czyli tak jak i z faulowaniem w tej piłce nożnej. Okay. No, no, chociaż tutaj faule czasem są um, albo bardzo subtelne, albo wręcz no, bardzo brutalne. Dobra, a jak się, jak się w ogóle to rozpoznaje? Kiedy jest y, faul, a kiedy jest walka o piłkę? Bo w ogóle nie gracie... Mm. Krążkiem, tak jak w hokeju, tylko gracie piłką. Ona jest... Tak, mamy piłkę o średnicy 6 cm i no mamy kilka rodzajów piłek, w zależności od, od pogody, w jakiej gramy. Ona jest tak, dla tych, co nie wiedzą, jak to mniej więcej wygląda, to to jest piłka podobna wielkością do tej od tenisa albo takiej piłeczki, jak mają dzieciaki w tych wszystkich basenach z piłkami. Tyle tylko, że jest taka z takiego grubego plastiku no i ma też swoją wagę. To jest tworzywo sztuczne, tak. To jest takie tworzywo sztuczne wrażliwe na temperaturę. Tak naprawdę to jest... Co to znaczy, że jest wrażliwe na temperaturę? To znaczy, że na przykład taka piłka przeznaczona do grania w temperaturze od 0 tam, do 5 stopni, no to w, te w tej temperaturze twardnieje, a jeśli jest w temperaturze powiedzmy 10-15 stopni, to się robi miękka na tej zasadzie. Czyli jak nią oberwiesz, jak jest ciepło, to mniej boli? No Jak jest ciepło, to się nią nie gra, więc nie oberwiesz. Szajse. Dobra. to jednak nie... Ale generalnie, jeśli grasz piłką przeznaczoną właśnie na te warunki, w których w których gaz, no to faktycznie ta piłka no, może nawet rozwijać prędkość, chyba nawet większą niż w tenisie. Czyli tak około, no nie wiem, 80, to trudno powiedzieć, bo nikt tego nie liczył, ale są wydaje mi się. Ochraniacze że... na, są, są dostępne ochraniacze na jądra? E, pewnie tak. Nie, nie. Nie, nie. nie okej, okay, czyli ustaliliśmy już, że bike polo to jest sport dla samotnych mężczyzn, którzy nie planują rodziny. Przejdźmy zatem do następnego pytania. A jak wygląda w ogóle sprawa z kijem, bo wiem, że jest aluminiowy i ma taki tłuczek na samym końcu i musisz go ściągać młotek. ze młotek, okej? Okay? I musisz go ściągać ze stanów, tak? No, różnie z tym bywa, bo teraz jest tak, że można w sobie ten kijek kupić przez internet. Są, te, są już takie dostępne sprzęty, po prostu, które można kupić, ale też można, zwłaszcza jeśli ktoś zaczyna, taki kijek zrobić z kika narciarskiego i kawałka rurki gazowej, którą się przykręca śrubą na końcu tego kika. Hmm, że... czyli, czyli tak jak mówiłem, sport hmm. dla samotnych mężczyzn, którzy nie planują zakładania rodziny. Już widzę, jak z gazururki dostaniesz. Um, Okej, okay, ale wiem, że, że to nie jest tanie, no nie? W sensie, bo, dobra, kupisz sobie gazurkę w jakimś sklepie, natomiast jakbyś chciał kupić profesjonalną końcówkę, to ona swoje kosztuje, no nie? No jak w każdym sporcie. <laughs> <laughs> to znaczy, no to, to są takie elementy, które z jednej strony wiadomo, dobrze jest jeśli ktoś faktycznie chce chce grać jakoś bardziej się w to zaangażować, no to warto by było przynajmniej ten taki fajny kij mieć. To jest taka podstawa absolutna. Tak? No tak, tak. Oprócz roweru, no to jak najbardziej. Dobra, dobra. Nie, nie, nie za szybko do rowerów też dojdziemy. Natomiast to się wszystko zużywa i oczywiście trzeba, wiadomo, wymieniać. Natomiast Jaka jest różnica między takim najprostszym kijem, a już takim porządnym, zwłaszcza z młotem z porządnym, z końcówką? Jezu, ale ja się na tym nie znam. Jeśli, jeśli mielibyśmy porównywać taki kij na przykład zrobiony właśnie z kijka narciarskiego, no to jest na pewno inny materiał niż w takim kiju profesjonalnym takie już bardziej profesjonalne są z innego rodzaju aluminium, no i też na to zwracamy uwagę, żeby to aluminium było po prostu, żeby to był odpowiedni stop aluminium, który się nie wygina tak łatwo, że nie można tego faktycznie zgiąć w rękach, jak to czasem jest w przypadku kijów narciarskich. No wiadomo też, ta końcówka, o której mówiliśmy, ten młotek, no to w przypadku kija profesjonalnego to już jest też specjalny materiał odporny na ścieranie, który najczęściej no, wytrzymuje te kilka miesięcy. A jeśli gralibyśmy kijem takim z końcówką z górki gazowej, jeśli chcielibyśmy czymś takim grać tak bardzo intensywnie, no to po miesiącu czy dwóch faktycznie możesz już bardzo gdzieś tam zatrzeć. Także no to jest właśnie taka różnica. Dobra, a w takim razie co jest istotne w rowerze do bike polo? Jeśli chodzi o rower. Hamulce, <grym> espedy, opony, koła... Jeśli się zaczyna, to najważniejsze, żeby, żeby w ogóle się chciało zacząć. To nie jest też powiedziane, że od razu trzeba mieć nie wiadomo jaki rower. Wręcz najlepiej jest zacząć na takim rowerze, na którym się dobrze czujemy. I Dopiero w pewnym czasie, jak już się przekonamy, że to jest dla nas, że chcemy się w to zaangażować, to można pomyśleć o jakimś lepszym rowerze. No dobra, a rower mm -hmm. się nie niszczy? W sensie macie coś takiego, że rozwalisz komuś koło niechcący albo pęknie mu rama? No cóż, no sorry bike polo, jak to niektórzy mówią. No zdarza się, no, mi kilkukrotnie pękła moja wcześniejsza rama. No i też musiałem coś z tym zrobić przy okazji też dowiedzieć się jak, jak właściwie serwisować mój rower. Zresztą w przypadku mojego poprzedniego roweru to akurat to był taki sprzęt mocno awaryjny, więc to była też dobra nauka, żeby y, później wiedzieć, jak właśnie tym rowerem się zająć. No dobra, a co się z tą ramą podziało? W sensie ktoś ci przywalił, wywróciłeś się czy było zmęczenie materiału po prostu od przeciążeń? Wszystko po trochu. <laughs> no ja miałem taką sytuację, że dwa razy mi pękła ta rama. Ym, no, tak, no głównie od wiadomo, od, gry, od gdzieś tam zderzeń od jakichś wypadków też, co nie jest tak, że może, że bike polo to jest sport, w którym cały czas gdzieś te ramy pękają frowają gdzieś tam, my się gdzieś tam zabijamy tymi ja cię tu, Ja cię tu próbuję na sensację zareklamować, <gry> żeby ktoś wpadł na trening zobaczył, albo przynajmniej zobaczył moje zdjęcia na blogu a ty mi tu psujesz wszystko po prostu nie, no nie, spokojnie, właśnie raczej yy, chcemy pokazać to polo yy, jako coś, co jest yy, dostępne dla wszystkich, bo oprócz tego, że yy, my gdzieś tam, powiedzmy, dużo bardziej intensywnie gramy, gdzieś tam jeździmy na jakieś turnieje i wygrywamy, to... Yy, <laughs> To też staramy się zachęcić ludzi do tego, żeby spróbowali i też pokazać taką może bardziej amatorską, luźniejszą stronę tego sportu. Mm -hmm. Właśnie to też może być nawet taka, no nie wiem, niedzielna rozgrywka dla rowerzystów. I matka z dziećmi może przyjść pokibicować tacie, tak? No na przykład, na przykład. Okej. Okay. Spoko, spoko. No i dobra. I Popękała Ci rama, nauczyłeś się serwisować rower, ale potem przyszedł następny. Czym on się różni e, od poprzedniego? Czy to jest rower tylko do Bike Polo i to, masz osobny rower do tego dedykowany? Czy nie jeździsz nim po mieście i czym się różni od zwykłego roweru? Za um. dużo pytań, ale postaraj mm. się... No Ja złożyłem swój rower na początku tego roku, to znaczy na początku to trwało trzy miesiące tak naprawdę, bo to też zawsze jest proces, który gdzieś tam się zaczyna od wymyślenia jakiejś swojej geometrii, od przemyślenia w ogóle, tego jak ktoś chce grać w polo, na czym mu bardziej zależy na nie wiem szybkości, czy na jakimś manewrowaniu też trzeba to wszystko połączyć. No właśnie, bo akcja zawiązuje się dość szybko, jak w dobrej książce i rower musi być dość zwrotny, żeby nadgonić za piłką, tak. wymanewrować i tak dalej. No, nie? no tak, to musi być rower, który przede wszystkim dobrze przyspiesza na, tej, na tym dystansie tych 40 metrów i y, dobrze skręca, czyli właśnie ta baza kół musi być bardzo, y, jak najbardziej zawężona. Baza kół to jest y, dokładnie? No właśnie odległość między jedną piastą a drugą, no nie wiem jak to tak dokładniej określić, ale y, odległość po prostu między jednym kołem y, a drugim Czyli właśnie chodzi o to, żeby ten rower był zwarty, zwrotny. Czyli no właśnie, bo z rowerami do Bike Polo jest niby może się wydawać, że to może wystarczyć rower szosowy, bo jest i szybki i zwrotny. Natomiast sytuacja jest taka, sobie podpatrzyłem i, i pojeździłem na jednym z rowerów, że one mają bardzo duży odstęp pomiędzy przednim kołem właśnie, a tą skośną rurą ramy. Natomiast tylny trójkąt jest bardzo, bardzo ciasny. I co to daje dokładnie? Przynajmniej na takim rowerze jechałem, okej? Okay? Okej. Okay, no <laughs> to już to jest... widzę, że się na mnie krzywisz trochę. No to jest tak, że tak naprawdę, no to każdy rower do polo jest inny. Tutaj nie ma jakiejś reguły, jeśli chodzi o konstrukcję tych rowerów. Znaczy pewnie są pewne takie wyznaczniki, które ułatwiają, ułatwiają później granie na takim rowerze, jeśli się go dobrze skonstruuje. No ale na pewno warto zwrócić uwagę, jeśli ktoś chce takiego wykonstruować właśnie na odległość, na przykład między, tak jak mówiłeś, między tylnym kołem a rugą podsiodłową, no i też na przykład na wysokość suportu, tak żeby w zakrętach nie zahaczać korbą o, o podłoże okej, okay, czyli jest za tym jeszcze więcej matematyki niż myślałem natomiast z przodem jest taki klimat, żeby po prostu jak to koło skręca, żeby nie zawadzać o nie e, nogami, które tak, są palcami. tak jak jest w szosie właśnie, bo na, w szosie da się tylko pochylić praktycznie nie da się skręcać jak się ma nogi e, równolegle do podłoża mhm. ustawione. Znaczy tutaj czasem, czasem jest ten overlap, o którym właśnie mówimy, czyli zdarza się, że e, na przykład ja mam tak w swoim rowerze, że e, w takim ułożeniu e, poziomym faktycznie e, gdzieś tam czubki palców dotykają opony mhm. przez skręcie no ale to jest coś, co też gdzieś tam brałem pod uwagę, rozkułując ten rower i kompletnie mi to nie przeszkadza bo też nie mam normalnie w czasie jazdy takiej pozycji zawsze gdzieś tam wchodzą jakieś przechylenia, które niwelują właśnie gdzieś tam takie błędy to ja właśnie w mojej szosie mam totalnie na odwrót bo nie dość, że mam palce u stóp takiej długości jak niektórzy stopy to jeszcze właśnie wiesz, no ile razy bym się wypieprzył, to, to, to ciężko zliczyć, gdy próbowałem się skręcić na swoim rowerze szosowym. Natomiast ciekawi mnie jeszcze inny aspekt, bo wiem, że większość z was jeździ w S-PED-ach. No i teraz. Tak. E, czy te wszystkie rowery to jest ostre koło, czy jest tak pół na pół z hamulcami, czy właśnie. No, jak to wygląda? Teraz to wygląda. Także praktycznie nie ma rowerów do polo, które, które właśnie są tymi ostrymi kołami nie jeździć, A, a kiedyś, no, taki... kiedyś tak było bardziej, bo kurierzy jeździli na ostrych, tak? Czy Pewnie tak Ja już wtedy, kiedy zaczynałem, no to wszyscy już mieli rowery z wolnowiegiem, także w no bo... tym momencie to już praktycznie się nie spotyka, żeby Ktoś, nie wiem, jak jesteśmy gdzieś na turnieju, to ja nie widziałem, żeby ktoś miał ostre koło. Okej, okay. um, to pogadajmy w takim razie o turniejach, bo powiedziałeś wcześniej, że rowerzyści zaczęli z różnych miast ze sobą konkurować, żeby się posprawdzać. No i, że tak powiem, ekipa z Krakowa to nie jest bele co... Tylko troszkę nagród pozdobywaliście, więc masz szansę się, się pochwalić i opowiedzieć troszkę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o mnie, no to ja póki co nie mogę się pochwalić czymś szczególnym, bo gram od niedawno tak naprawdę. Ale faktycznie jest ekipa, która jeździ bardzo często i też najczęściej no, jest. W Czołówce, jeśli, jeśli nie na pierwszym miejscu gdzieś w turnieju, także... E, w także, Polsce? Czy, e, czy nie tylko? No nie tylko, bo też e, jeśli chodzi o Polskę, no to mamy trzy takie aktywne kluby, no to jest Bike Polo Warszawa i Bike Polo Lublin, oprócz Bike Polo Club Kraków. E, także w Polsce tych turniejów w ostatnich latach nie było za wiele. Teraz e, niedawno w Lublinie powstało dopiero pierwsze takie profesjonalne boisko do bike polo w Polsce. No i tam planujemy tak raz w miesiącu się spotykać na takich zgrupowaniach. Być może się to przerodzi, nie wiem, w jakieś mini-turnieje czy coś takiego, ale to jeszcze nie wiadomo. Prawdopodobnie będą tam też Mistrzostwa Polski w tym roku. Zobaczymy. Już był jeden turniej, który akurat Wygrała drużyna z Krakowa razem z kolegą z Wiednia. No a jeśli chodzi ogólnie też o jakieś wyjazdy, o, o turnieje, no to najczęściej to są wyjazdy zagraniczne, głównie do Niemiec, na przykład do Austrii, też, nie wiem, Chorwacja, Czechy. No i jak sobie radzicie tak, na arenie międzynarodowej? No, dosyć dobrze. Ja akurat tak jak mówię, jakiegoś wielkiego doświadczenia jeszcze w tym temacie nie mam, ale, ale koledzy jak najbardziej tutaj mają się czym pochwalić. Okej. Okay. Ja korzystając jeszcze z okazji pochwalę rower, jak to się nazywał? Rowerowe miasto Lublin, dobrze mówię. Albo Lublin miastem dla rowerów jakiś taki fanpage jest w każdym bądź razie oni często żerują moje posty i ogólnie są mocno pro rowerowi więc dzięki wielkie i tak samo gorące buziaki przesyłam do świdnickiej masy krytycznej bo świdnik jest zaraz koło Lublina jakoś tam w miarę fajnie to chyba rowerowo idzie w tym Lublinie, natomiast Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wy w ogóle planujecie treningi, jak one wyglądają i jak sobie ogarniacie cały system meczy? Bo rozumiem, że no życie się dzieje gdzieś po drodze, a tu jeszcze trzeba wpaść na trening i wszystko zaplanować. No i podejrzewam, że jak w każdym sporcie, który jest nieco hobbystyczny, może być problem z tym, żeby się zebrała cała drużyna. Tym bardziej, że was potrzeba e, trzech na drużynę. więc no, jak... czyli minimum sześć osób. Tak, więc jak nie przyjedzie jeden z drużyny, to już nie ma jednej trzeciej drużyny. I tu no się tak. chyba robi spory problem, tak? No my w, my w Krakowie w tym roku też bardziej postawiliśmy na szukanie nowych zawodników, niż nie wiem, na jakieś takie sprawy związane z naszym boiskiem chociaż to też gdzieś tam się swoim rytmem toczy um, i e, często to wygląda tak, że po prostu e, umawiamy się na weekend e, zaczynamy się gdzieś tam zgadywać w tygodniu i e, w sobotę już mniej więcej wiadomo, kto będzie grał w niedzielę um, w sobotę o 23.58 no na przykład <grym> ale przeważnie jesteśmy bardzo zdyscyplinowaną grupą i oczywiście wszyscy przychodzą zawsze na czas więc tutaj zarob problemu jak <grystanie> <grystanie> to byłeś u nas to wiesz jak to, jak to wygląda <grystanie> nie nie dobra jak byłem to ile brakowało jednej osoby więc nie źle tak czy nie No tak wszyscy. chyba później przyjechał no ale, nie, no, ale no. faktycznie mieliśmy akurat ekipę bo wiedzieliśmy że będziesz Specjalnie na foteczki wszyscy przyjechali No to właśnie tak to wygląda w polu Czyli, czyli ogólnie... Badaj częściej. Dobra, dobra. Teraz mam trochę dalej, ale będę się starał. Um, czyli jest dość ciężko wszystko ogarnąć ogólnie, tak? Um, ja wiem, czy dość często. No jest ekipa, która faktycznie chce grać. Um, też no wiadomo, to są osoby, które... Są już zajawione. No wiadomo, chłopaki też w ciągu roku... Dużo poświęcają, wiadomo, na tą pasję, też jeśli chodzi o te wszystkie wyjazdy i tak dalej, to naprawdę I jest to jednak poświęcenie. To, to, to ja się pozwolę delikatnie wtrącić. E, pod adresem narower.comu kośnik 037 znajdziecie również film ze święta cyklicznego, bo chłopaki byli też na święcie cyklicznym i grali. I jest tam parę wstawek jak grają, więc możecie to sobie zobaczyć, ja ten film e, zalinkuję właśnie do postu. To... Dzięki. Spoko. Yy, dobrze, a jak wyglądają treningi jako takie? Bo rozumiem, że w tę niedzielę gracie mecze, tak? Czy... No tak, tak. To nie są takie treningi, gdzie yy, powiedzmy rozstawiamy sobie jakieś pachołki i między nimi jeździmy. Yy, no, Ani tekturowe czymś... ludziki pierzecie do ludzi, Tak. <laughs> No nie, no to ten sport nie jest jeszcze no, takim gdzieś tam bardzo sportowym, znaczy to, to nie jest jeszcze takie bardzo profesjonalne podejście, że gdzieś tam, nie wiem, są jacyś trenerzy czy coś, bo tak naprawdę ludzie, którzy grają w polono, to. Yy, no, grają od niedawna tak naprawdę i dyscyplina w taki zorganizowany sposób jest uprawiana, czyli, nie wiem, 10 lat. Czyli to się wszystko dopiero rodzi i bardziej chodzi Dokładnie. o zabawę, o to, żeby się spotkać ze znajomymi i, i tak dalej, prawda? No to jest właśnie taki bardzo ważny element polo, który myślę też przyciąga ludzi do tego sportu no ja siedzę to środowisko ja siedzę na trybunach dowiedziałem się całe mnóstwo o naprawianiu ram i tym podobnych rzeczy i, i o różnych cudach i perełkach więc zdecydowanie miło wspominam tamten trening natomiast powiedz mi, bo będziemy już kończyć ten odcinek podcastu jak można do was dołączyć gdzie można was znaleźć, żeby sobie wpaść na taki trening jeśli chodzi o takie treningi dla nowych osób, my prowadzimy taką akademię Bike Polo. To jest Bike Polo Akademii Kraków. To jest taka grupa na Facebooku, można tam się zapisać i tam są właśnie informacje o spotkaniach, które najczęściej są w tygodniu i spotykamy się na parkingu pod stadionem Wisły, pod stadionem miejskim. No i tam można właśnie przyjechać na swoim rowerze, na którym się właśnie najlepiej czujemy. Obojętnie jaki by to nie było. rower. Obojętnie jaki rower. My tam właśnie dajemy ludziom kije i uczymy grać tak od podstaw. Też od samej jazdy na rowerze, gdzie się kieruje nim jedną ręką. Później właśnie dochodzą takie elementy z kijem, z piłeczką, no bo to trzeba wszystko zgrać, opanować. Czyli takim efektem ubocznym jest to, że się potem jeździ na rowerze niesamowicie i poradzi się z każdym uślizgiem i tym podobnymi rzeczami, tak? No mi na przykład to często pomagało gdzieś tam jeżdżąc na przykład właśnie w zimie czy w takich sytuacjach gdzieś w mieście, to faktycznie takie panowanie nad rowerem po takich treningach jest na pewno, na pewno dużo większe, bo my tam dużą uwagę zwracamy na takie ćwiczenia właśnie na zwrotność, na szybkie przyspieszanie hamowanie w trudnych gdzieś tam yy, sytuacjach i tak dalej trzeba sobie poradzić, także to stopniowo po prostu tego uczymy także każdy może spróbować tę, tę stronę na facebooku dedykuję wszystkim osobom, które wywaliły się bądź zahaczyły o jedną z barierek, które czasem stoją przy ścieżkach rowerowych natomiast powiedz mi, a gdzie można znaleźć um, pozostałe grupy, które grają w Bike Polo? Jeżeli, bo wiesz, słucham nie więcej osób niż tylko z Krakowa um, więc y, Lublin i, i Warszawę można znaleźć też na Facebooku? Jak najbardziej y, Bike Polo Warszawa i Bike Polo Lublin A jest, y są jeszcze jakieś inne miasta o których ci wiadomo, że coś się tam gdzieś przeciera? No w innych miastach y było kiedyś Bike Polo teraz już raczej nie ma, bo, okay. no, bo ludzie jednak yy, no nie wiem Trzeba przestali grać. Trzeba mieć en energię, zapał, żeby to wszystko ciągnąć. Jak nie ma z dwóch, trzech osób, które to ciągną, to no się dokładnie. potem wszystko rozkleja. No, dokładnie, także no, my zachęcamy oczywiście yy, chłopaków z Poznania, z Trójmiasta, z Wrocławia. Też pozdrawiamy. Mam nadzieję, że, yy, że nie zabraknie gdzieś tam tego zapału i będziecie dalej próbować. Nie no, po prostu wstyd. Trójmiasto po prostu jest takie super rowerowe w Polsce, mamy brać, a porządnej drużyny bike Polo nie macie. Prawdopodobnie dostanę dużo hejterskich komentarzy za to, ale jakby trudno żyje się kiedyś, dalej. Kiedyś była jakaś ekipa, pamiętam, że ktoś wspominał, że kiedyś byli na Mistrzostwach polskich w bike Polo. nawet mieli organizować u siebie tak, tak było. Ale, ale umarło coś po drodze. Czyli dobrze, mamy Bike Polo Klub Kraków. Klap Kraków. Klap Kraków, dobrze. Z racji na moje problemy z wymową dzisiaj wszystkie linki i do grup w Krakowie, i w Lublinie, i w Warszawie będziecie mieli pod adresem na rower.com Ukośnik 037. Czeka tam też na was galeria z jednego z treningów, nie, przepraszam, z treningów czy z meczy, bo sorry, ale robiłem zdjęcia i nie, nie, nie znałem zasady. To był trening meczowy, tak? Tre, trening mm. meczowy, dobrze, z treningu meczowego, także tam to znajdziecie, a my będziemy, co, kończyć, tak? To był 37. odcinek podcastu Koło Roweru, rozmawialiśmy o Bike Polo, a moim gościem był, przepraszam, zabrakło mi śliny w ustach, Konrad Turaj. Dzięki. Dzięki wielkie, a my słyszymy się już za kilka dni w odcinku 38, gdzie moim gościem jest CEO Czyli um, założyciel firmy Nozbi, Michał Śliwiński lub Michael, ponieważ pisze również po angielsku itd. I będziemy rozmawiać o produktywności, także dość mało rowerowo, um, ale mam nadzieję, że ten temat wyda wam się równie, o ile nawet nie bardziej interesujący niż to wszystko, czego słyszeliście dotychczas w moich podcastach. Dzięki wielkie za uwagę i na razie. Cześć, cześć.